Zapraszam, i od serce świata Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozkozam się w zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz skicia. Praca do mi praca, wyszlicy do spania Tydzień za tygodniem nasze życie skraca Do wam warto się liczy się jakoś moral złam Niezależna audycja internetowa, podnośnik. Ponownie góral przy mikrofonie. Tradycyjnie zapraszam wszystkich do wysłuchania kolejnej audycji. Tradycyjnie przez chwileczkę przy mikrofonie. Dzisiaj nie będzie nic o historiach emigracyjnych, nic nie usłyszycie o hobby czy pasjach, jakie mają nasi rodacy. Nie będzie też nic o żeglarstwie, chociaż nasz dzisiejszy gość Michał jest żeglarzem i w czasach młodzieńczych mieszkał w Kalifornii, w Santa Barbara. Studiował tam fotografię i przez dwa czy trzy lata mieszkał na swojej 26-stopowej łódce. Mieszkał sobie na łódce, studiował, przyjemnie miał czas. Żeglarsko, studencko, przez dwa tygodnie cumował w Marinie. Potem przepisy były takie, że musiał zniknąć z tej Mariny. Stawał gdzieś na kotwicy i po tygodniu wracał ponownie do Mariny i tak, tak miał czas. Po studiach Michał przeniósł się na wschodnie wybrzeże do największego miasta w Stanach, czyli do Nowego Jorku. I tutaj mieszka, zdaje się, na Brooklynie. Tutaj ustatkował się, ja bym powiedział, że zrobił to podwójnie, dlatego że kupił jacht trochę większy niż miał wcześniej. No i ożenił się, czyli osiadł na mieliźnie. I w ostatnie lato razem z żoną i córką wybrał się do Teksasu i o tym właśnie usłyszymy. Ja kosztem wstępu powiem tylko, że stan Teksas jest oczywiście jednym z 50 w USA i pod względem obszaru znajduje się po Alasce na drugim miejscu jeśli dobrze przeliczyłem mile kwadratowe na kilometry kwadratowe i odwrotnie to Teksas jest 5 razy większy od terytorium Polski także wyobraźcie sobie jakie olbrzymie tutaj tereny w Teksasie puste przestrzenie w stanie Teksas mieszka 25 milionów ludzi i w rubrykach statystycznych, tutaj daję mu to drugą pozycję, po 37 milionowej Kalifornii. Czyli Kalifornia, sama Kalifornia ma tyle mieszkańców co Polska, co kraj nad Wisłą. No ale lecimy dalej. Stolicą Teksasu jest Austin, prawie pół miliona mieszkańców. Nie jest to jednak największe miasto i niektórzy często się mylą i za stolicę Stanów uważają najludniejsze miasta. Co często jest błędem, gdyż najliczniejszym miastem w Teksasie jest Houston. Podobnie tutaj w Nowym Jorku. Nowy Jork, miasto Nowy Jork nie jest stolicą stanu Nowy Jork. Wróćmy do Teksasu. Gdzie dokładnie leży Teksas? Popatrzymy na mapę i znajdziemy go na południu Stanów Zjednoczonych. Teksas ma dostęp do Zatoki Meksykańskiej. Jeśli ktoś jest zainteresowany strukturą rasową i etniczną, to trzeba nadmienić, że ponad połowa mieszkańców to biali. Latynosi stanowią tu 30% populacji, a 12% to murzyni, zwani dzisiaj Afroamerykanami. Czasy się zmieniają. Jedziemy dalej. Podstawą gospodarki w stanie Teksas jest rolnictwo, gdzie dominują wielkie farmy o powierzchni powyżej 1000 hektarów. No i jak można się domyślać, pod względem pogłowia bydła i owiec, Teksas jest w USA na pierwszej pozycji. Z czego jeszcze słynie ten stan? Ano produkuje najwięcej energii elektrycznej w USA. Teksanczykom nie brakuje ropy naftowej i gazu ziemnego. Teksasu pochodzą między innymi Janis Joplin, Roy Orbison i Tommy Lee Jones. Niektórzy z tym stanem mogą kojarzyć też Chucka Norrisa, który zagrał w filmie "Strażnik Teksasu". Jakby jednak ktoś był zainteresowany, to Chuck Norris pochodzi z innego stanu, urodził się w Oklahoma. I starsi słuchacze mogą też pamiętać spodnie są podobne jakie nosiło się za komuny w Polsce, zwane Teksasami, prawdopodobnie nie miało nic wspólnego ze stanem Teksas. I jeszcze na chwilę wróćmy do stanu Teksas. Jest to stan republikański z niskimi podatkami. W teksańskim prawodawstwie istnieje kara śmierci. Do lat 60. ubiegłego wieku, przypomnę, mamy XXI wiek, wymierzano najwyższy wymiar kary za gwałty i rozboje. Zanim rabuś czy gwałciciel zrobił swoje, zastanowił się dwa razy, bo wiedział, że czekać go może za to czapa. I jeśli mamy tu masę bydła, to oczywiście muszą tu być i kowboje w swoich charakterystycznych kapeluszach, dobrze chroniących od słońca. W Teksasie istnieje daleko idące prawo do posiadania broni palnej i prawo do własności. Legalna jest tutaj eutanazja. Teksas był jednym z ostatnich stanów, gdzie obowiązywały prawa o sodomii, które zabraniały homoseksualnych stosunków i do 2003 roku były one zabronione. To może tyle ciekawostek z mojej strony, a teraz posłuchajmy Michała, który opowie nam o Teksasie, o tamtejszych ludziach, o rancho, o wielu interesujących sprawach, dlaczego byk na rodeo jest taki nerwowy. Ja wcześniej nie wiedziałem, ale po rozmowie z Michałem Moje perspektywy się poszerzyły. Zapraszam. się Michał i rozmawiamy w tej chwili o, o Teksasie. Pomysł. Skąd pomysł? Pomysł wyszedł od mojej żony, bo naprawdę to moja żona ma bardzo dobre pomysły na wakacje. Zawsze. Kiedyś pracowała w jakiejś agencji turystycznej i jest zdolna do tego, żeby załatwić wakacje za dosyć dobre pieniądze. i i nawet ciekawe, więc my jeździmy 2-3 razy w roku na różne wakacje. Teksas? Dlaczego? Bo nasza córka uważa, która ma 8 lat, uważa, że pochodzi z Teksasu. Mając 8, 8 lat, mając 8 lat umie mówić z akcentem teksaskim. Dlaczego? No na pewno z telewizji. Gdzieś tam coś w telewizji, jakieś akcenty poznała, widziała. I się to podobało i zaczęła mówić w ten sposób. Uważa, że jest Sandy za Spongebob. To jest ta jakaś osoba Spongebob, która jest akurat z Teksasu. Mniejsza z tym, mieszkamy w Nowym Jorku. Nigdy nie byliśmy w Teksasie. Nigdy nie byliśmy na wschodnim, południowym brzeżu oprócz Florydy i tak dalej. Mniejsza z tym, podobnie jak Spongebob, Teksas, więc... Byliśmy w tym roku, 2011, a w lecie. Niestety w tej chwili jest tam duża susza. Od kilku miesięcy nie ma w ogóle żadnego deszczu, więc Teksas jest zupełnie suchy. Prerie, rzeki, wszystko jest suche. Ale pojechaliśmy, moja żona znalazła ranch. Ranch to jest mniej więcej coś takiego jak... Gdzieś gdzie jedziesz, jest to zupełnie odizolowane od, od świata. Są tam normalni kowboje i tak zwany... No rancho, tak. A wranglerzy. Kto to jest kowboj, kto to jest wrangler? A to jest człowiek, który się zajmuje jak nazwa wskazuje, cowboy, a, zajmuje się krowami, układaniem, kontrolowaniem i tak dalej. Wrangler, nazwa jak spodnie, prawda, a, pochodzi od tego, to są ludzie, którzy zajmują się innymi ludźmi, kontrolowaniem ludzi z zewnątrz. A, przewodnicy na przykład. A, e, jeżeli ty jedziesz do Teksasu, ludzie będą cię, na przykład ktoś, jakiś przewodnik, który będzie się Tobą zajmował, to jest Wrangler. I to jest normalna nazwa. Ja zawsze myślałem, że to są po prostu nazwa spodni. Ale nie, to są ludzie. I to jest prawdziwa praca. A pojechaliśmy do Teksasu w tym roku, w lecie, a na rancho. Rancho, które miało gdzieś około 700 hektarów a prerie, góry przepiękne, po prostu otwarte tereny a krowy, konie e, wolne latające po, po tej prerii krowy, e, tak zwane longhorns, to są krowy, które mają bardzo długie e, rogi rogi wychodzący na 2, dwa, 2,5 dwa metra. Wiesz, no, tak jak mówię, moja żona... Y się wszystkim tym zajmuje, ja tylko daję plastiki i ona je używa. Yy, oprócz te, I ona po prostu wszystko załatwia od, e, od przelotu do wyporużenia samochodu, do, do załatwienia noclegów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko. Ja po prostu noszę walizki, ja tylko jadę po to, żeby nosić walizki, żeby e, zapłacić i prowadzić samochód, który większy samochód, który ona nie może prowadzić. Nie jest taki zły Nie, to nie jest zły układ, tylko Wiesz, no i spędzić czas z moją córką. A, więc a lot e, przeważnie lecisz z Nowego Jorku do jakiegoś większego miasta. Myśmy polecieli do San Antonio. To jest dosyć dużym miastem, w którym m, niedawno, kilka tygodni temu były republikańskie e, debate e, na prezydenta. Tam zatrzymaliśmy się na jedną noc, a, m, jak do, dolecieliśmy w jakimś hotelu w mieście. Dlaczego? Bo w, w San Antonie jest jest to dosyć ciekawe miasto. Jest to miasto, które ma... Jest rzeka, która płynie w środku miasta i pewne odnogi tej rzeki były po prostu sztucznie przeprowadzone w miasto i to jest coś w rodzaju jak, jak Wenes we Włoszech. Tylko nie na takim poziomie jak Wenez, ale, ale ma pewne odnogi, można sobie popływać, można dopłynąć do pewnych restauracji, można dopłynąć a, do pewnych a, sklepów. Jest to bardzo fajne, bardzo przyjemne. A oprócz tego a San Antonio ma a, kilka rzeczy historycznych, które można zobaczyć. E, e, Fort Alamo, który e, jest a, Fordem, który... E, e, ma znaczenie historyczne w tym sensie, że Teksas walczył a, y, o, o to, żeby się odłączyć od, od Meksyku i zostać z Ameryką właśnie w tym Fordzie i oni wygrali i dlatego bla, bla, bla, został a, z Ameryką. A, więc dolecieliśmy do San Antonio, mi jedną noc, a potem, wypożyczając samochód, który, szczerze mówiąc, w Teksasie 12 dolarów za dzień wypożyczasz samochód. Bardzo tanie. Płaciliśmy 12 dolarów za Vena, nowego Vena samochód, ale zapomniałem swojego GPS, więc musiałem płacić 14 dolarów za wypożyczenie GPS, dodatkowo. Stamtąd stamtąd pojechaliśmy do miejscowości, która się nazywa Bandera. Tam była ta ranch. Bandera to jest miejscowość, którą w sumie a, pierwszy y, człowiek, który był w tej miejscowości, był Polakiem. A, nazywał się Moczy Gęba. A, nie wiem, czy to jest bardzo... A... E, tak, nazwisko. A w ogóle w Teksasie, a, niedaleko, jest a, a, miejscowość, która się nazywa Anna Maria, to jest pierwsza polska oficjalna miejscowość w Stanach Zjednoczonych, założona właśnie z, b, przez księdza Moczy Gębę w 1700 w którymś roku. W Europie e, w tych czasach e, Kościół szukał księży, żeby wysyłać na różne skrańce świata, żeby po prostu produkować religię chrześcijańską. Jeden z tych księży był ksiądz Kazimierz Moczygęba, który się tak nazywał, który grubi jest właśnie tam w Teksasie, który przyleciał tutaj i przyciągnął za sobą 100 rodzin z Polski polskich rodzin. A przyjechaliśmy tam Ciekawe było to, że jak pojechaliśmy zwiedzić te wszystkie wioski, które w, w tej chwili mają jakiś tam e, kościół, jakieś tam e, drzewo, przy którym było e, zrobione pierwsze, pierwsza msza polska i tak dalej. E, jedziemy drogą, do, tam jest miasto, które się nazywa Częstochowa e, niedaleko, miasto, które e, ma następną jakąś polską e, nazwę i wracając, jadąc z powrotem do miasta, bo jeździliśmy tam po prostu po tych wsiach mniej więcej, a wsiach, które, y, które na, na polach zamiast mając jakieś żyto czy, czy cokolwiek, co by rosło, to mają y, małe pompy y, ropne. Bo rolnicy, którzy tam mieszkają i mają tą ziemię, poznając to, że mają na przykład, wiesz, ropę pod spodem, już nie, nie produkują żyta, y, kukurydzy czy czegokolwiek, tylko budują malutkie pompy i wydobywają ropę. I to jest bardzo ciekawe, bo jedziesz, jedziesz drogą polną, którą wiesz, po jednej stronie masz jakieś pola, po drugiej stronie masz jakieś pola, i wydaje ci się, że wiesz, wiesz miasto, wiesz jakaś wieś, która wiesz, coś produkuje żyto, czy, czy, czy kukurydzę, coś, czy, czy jakieś inne zboże, czy cokolwiek. Co widzisz, jest, jest pompy, te takie młoty, które, wiesz, podnoszą się i opuszczają, podnoszą się z takie studnie pompy studniowe, które wiesz, wydobywają po prostu ropę. I ci wszyscy farmerzy, rolnicy, którzy kiedyś tam, wiesz, uprawiali te pola, wiesz, ziemniaki, czy cokolwiek, w tej chwili wydobywają ropę i sprzedają tą ropę. I to jest ich dochód. Jest to bardzo ciekawe, jest to, wiesz, no, taka zmiana zmiana biznesu, już w tej chwili nie używają traktorów, żeby, wiesz, zastrzeć coś, tylko używają. A, pompy żeby wydobyć ropę. W ogóle w ogóle ciekawe to, że jedziemy jedziemy polną drogą. Już nie jedziemy na highway, jedziemy polną drogą. Polna droga, która, znaczy polna droga, która się może kojarzyć, a droga, która ma dwie linie. Jedną w jedną stronę, drugą w drugą i jest biała linia w środku, bez pobocza. Szybkość wskazana na tej drodze jest 70 mil na godzinę, a w nocy 65. Co, wiesz, zupełnie nie ma sensu, bo tutaj wiesz, 65 jedziesz, na, możesz jechać na highwayu poza Nowym Jorkiem, a tam na polnej drodze e, możesz jechać 75, nie wiem ile możesz jechać na highwayu, prawdopodobnie wiesz, bez ograniczenia. Znaleźliśmy farmę wjeżdżasz na farmę, to jest rancho. Po prostu wjeżdżasz po, jadąc jakąś polną drogą po jakimś czasie, wjeżdżasz a, na rancho, który ma, wiesz, bramę, Jeździsz drogą um, um, polną, kamienną, wiesz piaskową masz, um, przez jakieś 2, 3, 4 minuty. Wyjeżdżasz na polanę, na której jest jeden, dwa, trzy, cztery domy albo jakieś um, budynki. Um, jeden jest budynek właścicieli, drugi jest budynek, w którym są konie. Bo konie są jedną z większych rzeczy w, w Teksasie. No i potem masz kilka budynków dla, dla tych właśnie turystów, którzy przyjeżdżają tam, żeby wiesz, mieszkać. A to są takie malutkie domki. Jest tam basen, więc masz, masz mały hotelik. Masz po prostu, a, mieszkasz e, w jakimś takim e, malutkim budynku, masz a, łazienkę, masz e, sypialnię i masz dwa pokoiki i tak dalej. Główny budynek e, jest, e, gdzie masz e, telewizor, i, Możesz złapać internet, bo w ogóle na tej ranczy telefon twój nie działa zupełnie. Nie ma sygnału. Ale oni tam mają internet. Masz telewizor i tam, gdzie chodzisz na śniadanie, obiad i kolację. W tym miejscu na ranczy nie działają. Musisz jechać do miasta, żeby zadzwonić, żeby twoja komórka działa, działała. W mieście, w mieście działają, tak. Tam na ranczy nie. Jesteś pomiędzy górami. Jesteś po prostu w środku dzikiego zachodu. Na tym ranciu, Tomasz, e, masz konie. Przede wszystkim konie i spokój. E, wstajesz i idziesz na śniadanie. Śniadanie jest e, bardzo takie pełne, tłuste, ale zdrowe. E, takie polskie śniadanie. Takie wiesz, tłuste, boczek, e, mięso, e, jajka. Po śniadaniu idziesz na koń. A temperatura jest mniej więcej 115 stopni. 115, ale nie ma wilgoci. Więc to jest zupełnie coś innego jak w Nowym Jorku. A 115 stopni to by było, no ja bym powiedział, może 45? Może więcej. Tecjusza. Kiedyś, kiedyś jeszcze lata, lata przed, lata przed. 80. lata ja. E, Kupiłem sobie buty kowbojskie, e, dobre buty e, firmy Justin, tak, e, w których chodziłem to było wtedy modne i tak tak dalej, człowiek e, chodził. Mniejsza z tym, a, po jakimś czasie je po prostu położyłem do szafy i nie używałem. Jedziemy do, do Teksasu, mówię, wezmę te buty, wyciągnę. Buty były zniszczone troszkę, troszkę za małe, bo moja noga trochę urosła, może trochę spuchła i tak dalej, i tak dalej, ale wziąłem te buty. Jesteśmy tam, moja żona mówi, słuchaj, no co, będziesz w butach chodził, przecież tu jest 115 stopni ciepła, jest gorące, słońce świeci. Nie ma deszczu, nic. Susza, zupełna. Chodzisz, jest jak na pustyni, jest zupełnie sucho. Rzeki wszystkie wyschły, zupełnie. Nie ma jaszczurki, nie ma żmieni, nie ma nic. Dlaczego? Wszystko się schowało, bo nawet nie ma, one potrzebują wody. Jeździmy na koniach krowy, te konie, widać jak to umiera na zewnątrz. Ludzie wypuszczają zwierzęta z farmy, bo nie mają jak je karmić. Nie mają po prostu pieniędzy na to, bo nawet nie mają siana, żeby je karmić. Kiedyś, kiedy e, normalnie to kawałek, nie wiem jak to się nazywa, ale taki e, blok siana, który, który, który ty, wiesz, e, możesz, jak tniesz trawę, to robisz takie bloki. Normalnie to kosztowało kiedyś 3-4 dolary, co używasz na to, żeby karmić zwierzęta. W tej chwili w Teksasie to kosztowało, jakbyśmy byli, 12-13 dolarów i to było niedostępne. Mówiąc o butach, buty. wziąłem te buty i zacząłem nosić te buty, zacząłem chodzić w tych butach. Moja noga się lepiej czuła w tych butach niż jakbym był w trampkach czy czymkolwiek. I teraz rozumiem, dlaczego wszyscy tam chodzą właśnie w długich, skórzanych butach. W, taką, w takiej temperaturze, jaka tam jest. Jest to po prostu... Temperatura w, w środku buta twojej nogi jest niższa niż na zewnątrz. Twoja noga oddycha. To jest zupełnie, zupełnie coś, coś, coś lepszego. W tramkach twoja noga się będzie pocić. Będzie, wiesz, gorąca. A w butach nie. W butach jest po prostu... Odpoczywa, jest zupełnie lżej niż, niż, niż, niż w jakichkolwiek sztucznych trampkach. Głobuty muszą być świeże, skórzane, ostrogi. Wracając e, do ostrog. Ostrogi, e, pewnego dnia pojechaliśmy do miasta, które było kilka mil oddalone od, od właśnie e, farmy na, na jakieś takie po prostu zakupy, kupić jakieś, e, jakieś suwenie, jakieś pamiątki i tak dalej, może kapelusz, może jakieś buty, może e, jakiś e, pasek, e, e, więc chodzimy po różnych sklepach. Kupiliśmy jakieś tam pamiątki, jakieś prezenty dla, dla innych, niektóre rzeczy jakieś oryginalne, niektóre rzeczy robione w Chinach, po prostu sprzedawane jako, wiesz, oryginalne, ale turyści, wiesz, płacą za, za to, co mają zapłacić, tylko po to, żeby mieć, bo jest w Teksasie, ale to samo dostajesz, wiesz, w każdym innym mieście, w każdym innym kraju, tylko jest to robione w Chinach, tylko po prostu nalepka jest, że jest to wiesz, Teksas, czy to jest Nowy Jork, czy cokolwiek, ale szczerze mówiąc, wszystko to jest zrobione w tym. Ale e, właścimy do jednego sklepu, który był jakiś tam antyczny sklep, e, który sprzedawał różne używane rzeczy i, i antyczne rzeczy. Kobieta, która w tym sklepie sprzedawała, starsza kobieta, gdzieś koło powiedziałem pięćdziesiątki, 60, ubrana bardzo tak awangardowo, może troszkę e, dziwnie, bo ubrana w taki strój, e, sukienkę e, trochę z 30 lat. I szczerze mówiąc, jak ona, rozmawialiśmy z nią, to też taka była troszkę e, dziwna. Coś, coś, coś, coś, nie było pełnego w jej, jej głowie. Jeszcze z tym, e, chodzimy, kupiliśmy jakieś tam różne e, e, pamiątki. Chcesz wiedzieć o, o strogach, było tam kilka różnych ostróg, które wydaje mi się, że były robione wiesz, po prostu dla turystów. Jedne ostrogi, które tam zobaczyłem, były jakieś stare, ze skóry, kute ręcznie, które leżały między tymi wszystkimi ostrogami, które ja tam zauważyłem i pytam się, ile kosztuje on, Nie było on ceny na tych ostrogach. Ona też nie wiedziała, ile to y, kosztowało. Dzwoniła do właścicielki sklepu, właścicielka nie odbierała. I w pewnym momencie ona powiedziała, no te inne ostrogi kosztują tam 35 dolarów, a więc te też powinny kosztować 35 dolarów, sprzedam ci je z jakąś niszką, 32, 30 dolarów. jaka okej, okay, dobra, to ja je wezmę. Okazuje się, że te ostrogi sprzedała mi, a kupiłem i potem kilka godzin później, jak wróciliśmy na lunch, przyjechał jeden z tych wranglerów, kowboi, z ostrogami na nogach. Prawdziwy, prawdziwy, prawdziwy koboj, który przyjechał uh, pick-up truck, uh, ciągnąc za sobą swojego konia. Który mógł przyjechać sam, bo koni było na naszej ranch dużo. Ale on przywiózł swojego konia w specjalnym, jakimś tam, właśnie przyczepie, który przyjechał. I on chodził w ostrogach. No i ja się go zapytałem: Słuchaj, no, twoje ostrogi są bardzo fajne, bo wiesz, tego. On zaczął mi opowiadać o swoich ostrogach, które wyglądały robione ręcznie, bardzo ładne, ale nie miały tego wyglądu, które, takiego jak te ostrogi, które ja kupiłem. Kowboje w Teksasie przywiązują pewną wagę do kilku rzeczy, co jest bardzo ważne. Jak my w Nowym Jorku możemy mieć wiesz, jakąś dumę z czegoś tutaj, prawda? w Teksasie ci ludzie będą przywiązywać wagę do kilku rzeczy. Swojego kapelusza, który będzie zawsze wyglądał dobrze. Oni mogą nie mieć pieniędzy, oni mogą być zupełnymi bomami, oni mogą być na ulicy, spać na ulicy, ale będą mieli dobry kapelusz i będą to szanować. Druga rzecz to jest bakoł na swoim e, e, pasie, to jest ich duma, klamra na pasie. I trzecia, no są cztery, ostrogi. Każda ostrogi, którą oni noszą, jeżeli to jest kowboj, jest robiona indywidualnie, personalnie dla, danego, dla danej osoby. Są ręcznie robione, grawerowane, artystycznie i tak dalej. Ja pokazałem te ostrogi, które ja kupiłem za 30 dolarów temu kowojowi. Ja mu po prostu szczęka opadła. To było coś, wiesz, on spojrzał się na niej, bo on mi mówił o swoich, że jego ostrogi były zrobione przez jego przyjaciela. Że on dał pieniądze przyjacielowi tylko na materiał, tam było 200-300 dolarów, że to było, wiesz, zrobione specjalnie dla niego i tak dalej. Te ostrogi, które ja miałem, miały. Dużo więcej detali, dużo więcej jakichś tam a, artystycznych e, e, rzeźb, wygra, wyerowań, bo to było wszystko ręcznie robione. A, no on uważał, że wiesz, oczywiście zapytałem się gdzie ja to kupiłem i tak dalej, uważał, że to było coś coś niesamowitego, wiesz, no ja mam te ostrogi. Dla mnie te ostrogi to jest coś, co ja mogę powiedzieć sobie na ścianę. Jako duma, okej, okay, pamiątka z Teksasu, coś takiego tam to znaczy wszystko, to jest po prostu duma, to jest jakiś prawd, dla nich to, to po prostu nie ma porównania, pewne rzeczy, które dla ciebie mogą znaczyć coś albo nic, dla kogoś innego to może być wiesz, wszystko. powiem Ci jedną rzecz. W Teksasie jest wszystko Teksas. Jedziesz, jedziesz, załóżmy drogą w Nowym Jorku, to masz na przykład, wiesz, nazwę 85, masz numer drogi stanowej, czy to jest federalna, czy coś takiego, masz numer drogi. Nieważne. W Teksasie każda droga przede wszystkim nazywa się Teksas i numer, prawda? Teksas 27, Teksas 1. Teksas to, Teksas tamto, Teksas to, Teksas, jest wszystko Teksas, Teksas, Teksas. Ludzie w Teksasie, to jest w ogóle zupełnie odizolowane od, od, od Stanów Zjednoczonych. Teksas w ogóle chciały prawdopodobnie się od, od, odłączyć od, od, od reszty Stanów Zjednoczonych. Ci ludzie są bardzo dumni z tego, że mieszkają w Teksasie, że to jest Teksas, że oni są. Wszystko jest większe w Teksasie i to jest prawda. Wszystko jest większe w Teksasie. Jadąc z liceum, w Nowym Jorku, wiesz, załóżmy widzisz napis e, ziemia na sprzedaż, prawda? Hektar, e, czy coś takiego, prawda? Hektar, e, dwa hektary ziemi na sprzedaż, dom. Tam w Teksasie jedziesz i jest land for sale. 700 acres uh, for sale. 700 plus minus. Doesn't matter. Da, there's no number, 700. Może być 700 plus coś, Albo może być może 600 e, plus, nieważne. To nie, ma, nie ma konkretnej, wiesz, jakiejś tam e, dokładnej, jak w Nowym Jorku. Ile tu jest? i e, pół albo 1,3 czwarte, dokładne. Tam nie, tam nie ma czegoś takiego. Tam jest plus, minus. Może być 2, 3, 4 hektary w tą albo w tą. Bo ty nie wiesz, bo ty nigdy nie wiesz, jaka jest twoja ziemia. Jakbyśmy jeździli na koniach, e, na tej e, ranch to tak naprawdę to nikt nie wiedział, gdzie się twoja ziemia kończy, a gdzie się zaczyna. Bo tam są prerie tam są góry, tam są doliny, tam są, wiesz, jeździliśmy po a, czyjeś e, tam innej a, ranch coś takiego, to nie, nie, nie miało żadnego znaczenia. Problem taki był, że, że wiesz, przez to, że, że faktycznie w tej chwili jest bardzo duża su e, susza w Teksasie, było widać to, że Dużo zwierząt nie było wypuszczanych, po prostu, wiesz, y, ludzie nie mieli pieniędzy na to, żeby je utrzymywać. Texas to jest przede wszystkim mięso, a steki są wspaniałe, bo to jest, y, stamtąd wyszło. Tam były krowy zaczęte, wiesz, chorowane, tam są te prerie, tam masz tą ziemię, na której możesz to hodować, masz możliwości. Zaczęło się od Buffalo, a przeszły na krowy. Jak hodują, no to hodują wiesz, tysiące krów i one są na obszarach, obszarach, wielkich obszarach ziemi. Ale w Teksasie też są krowy, które tak zwane longhorn. To są te krowy, które mają bardzo, bardzo długie a, rogi. Drużyna z Teksasu, futbol, jak na przykład, wiesz, piłki nożnej u nas, e, nazywa się Longhorn. To są, wiesz, z Austin. Ich nazwa jest Longhorn. Dlaczego? Właśnie właśnie z tych krów. To były kiedyś krowy hodowane w Teksasie, które już nie są tak bardzo hodowane na komercjalny rynek, na, na popularny rynek. Dlaczego? Bo ich mięso jest po prostu troszkę inne. Nie jest, nie jest za dobre. Zwykłe krowy przejmują to, to miejsce. Ranch po polsku farma. Tylko ranch to się składa z obszarów, obszarów, obszarów ziemi. Są hektary, hektary, hektary otwartej górskiej doliny, górskiej ziemi. I na, na, na tych ranciach są krowy. Są krowy, które są wolno, wiesz, wychodzą sobie gdziekolwiek, wracają. Oczywiście wracają do ranch, bo tam mają te dodatkowe jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Ale krowy, które są które się pasą na, na, na tych ranciach to, to są, wiesz, to są obszary to są wielkie, wielkie obszary ziemi. Restauracje hamburgery w Teksasie no wiesz, no to, jest, to jest przyjemne, tylko że to jest coś takiego, że wiesz, masz te to są bardziej już, już w tym momencie turystyczne jakieś tam chwyty, wiesz, masz restauracje, w które, wiesz, idziesz do restauracji i masz, jeżeli zjesz steaka, który ma 72 dwie uncje na przykład, to masz go za darmo Wiesz, to już jest coś takiego, że wiesz, no, jeżeli się uprzesz i, i będziesz naprawdę próbował, to zjesz, będziesz przez trzy dni się męczył, żeby to, wiesz, z siebie wyrzucić, ale zjesz takiego stejka i wtedy, wiesz, go masz za darmo, prawda? To jest stek wielkości, wielkości dwóch, dwóch, trzech, drz, dwóch, trzech talerzy. Wiesz, i to jest bardzo dobre, bo wiesz, te krowy, to, no, no jest to dobre, tak. Ale czy naprawdę, wiesz, potrzebujesz to? Restauracja, jest stekowa to jest jedna za drugą. Jedna na, na drugiej. I są wspaniałe. Czy ludzie naprawdę wiedzą, jak, jak przygotować mięso. Ile kosztuje steak w restauracji? Tyle samo, co w Nowym Jorku. Nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Płacisz za złoto, płacisz to samo. I szczerze mówiąc... To jest to samo mięso, co tutaj dostajesz. Chyba, że jesteś gdzieś na jakiejś e, farmie. Chyba, że gdzieś jesteś na jakimś ranchu. Wtedy e, zabijają jakąś krowę. I masz stejka zrobionego tak, jak kiedyś. Lata, lata, lata, lata, 100 200 lat temu był robiony. Krowa była zabijana stek był robiony na, na otwartym, na otwartej przestrzeni, na grylu. I to... To właśnie jest to, ten ambians tego steaka, tego jedzenia, robi to, że to smakuje dużo lepiej niż jakiekolwiek restauracje w Teksasie czy w Jorku. Jak się mojej córce podobała wycieczka do Teksasu, Jej się bardzo podobała, dlatego że usłyszała akcent ludzi, której ona, wiesz, gdzieś usłyszała w telewizji, jej się bardzo podobał i nawet mówiła tym akcentem. To jest raz. A oprócz tego, syn tych ludzi, który, na której lunchu byliśmy, był w wieku mojej córki, miał 9 lat. Chłopak, który bardzo bardzo, on miał problemy zdrowotne, ale chłopak, nie, no chłopak miał troszkę problemy artystyczne, znaczy w ten sposób, że no nie był rozwinięty, był geniuszem, można powiedzieć, ale nie był rozwinięty w innych dziedzinach. Myśmy go poznali, bo kiedyś tam pojechał z nami na jakąś tam wycieczkę i... Dziewięcioletni chłopak, ja zacząłem z nim rozmawiać o filmach. On znał każdy film, ile miał minut, ile film e, trwał, e, kto go nakręcił, kto był reżyserem i głównych aktorów. E, Przypomniał mi się e, film Rain Man. nie wiem czy pamiętacie e, film Rain Man z e, e, Dustin Hoffman, identycznie. W każdym razie chłopak e, troszkę miał jakieś tam problemy zdrowotne i tak dalej. Ale z moją córką się zaprzyjaźnił i oni bardzo codziennie od tego momentu wiesz, się bawili i jeździli konno. A do tej pory mają jakieś tam telefoniczne wiesz, kontakty. To właśnie syn, właśnie tych właścicieli tej, tej, tej, tej, tej farmy. Ale. Jak się podobało? Ja się bardzo podobało, bo co, co to było? Był to basen przy naszym domku, w którym mieszkaliśmy. Było to a, jeżdżenie konno dwa razy dziennie, które się też bardzo podobało. Oczywiście, że czasami było to męczące, bo e, temperatura na zewnątrz, 115, jak słońce wali w ciebie, wiesz, z góry, a było męczące, więc dla dziecka było męczące czasami. A, i, I co było? I było to coś innego. Było to dla niej. O, byliśmy na prawdziwym RODIO. Co było bardzo ciekawe, bo ja e, pojechaliśmy na to RODIO. E, było tam trochę ludzi, siedzieli na, na, e, na, na podium i była też kobieta taka jedna, która była ubrana, wiesz, w jakieś tam bardzo takie wojskie spodnie. Kowojskie spodnie, mam na myśli skórzane spodnie na jeansach, po prostu spodnie, które zakładasz jak jedziesz na koniu. Ale ja robiłem trochę zdjęć. No i w pewnym momencie było tam jakieś rolię, był jakiś tam chłopak. Oni wszyscy, wiesz, tam używają kasków, jak, jak, jak są oczywiście na tym rolię. No i w pewnym momencie jeden z tych właśnie chłopaków, który spadł z konia, znaczy z konia, przepraszam, z tego byka bardzo wcześnie, ale Trzymał się dalej byka, był zaczepiony i nie mógł się odczepić. Byk go rzucał we wszystkie strony, po prostu to jego ciało, jego całe, wiesz, ciało było, latało, wiesz, w lewo, w prawo, do góry, na dół, byk skakał. Dopiero po jakimś czasie kilka osób, które były tam, wiesz, do pomocy, chwyciło byka, on, on się odczepił i, wiesz, i... i Oczywiście po prostu od tej liny, na którą był przywiązany do tego byka. Ja robiłem te wszystkie zdjęcia. Co jest ciekawe, to, że e, wiesz, no, dla nas to było, wiesz, e, dla nas z Nowego Jorku było to a w pewnym sensie jakieś, wiesz, no, moja żona w ogóle powiedziała, że on się tak długo trzymał tego byka, nawet nie siedząc już, dlatego, że po prostu chodziło o minuty, żeby jak na się czekać, e, trzymać tego byka. Faktem jest takim, że on się nie mógł po prostu od odszczepić od tej liny, która była przywiązana do jego ręki. I wykręciło mu rękę i tak dalej. Mieszczę z tego. Oni przywiązują swoją rękę do byka, a byk w ogóle, dlaczego skacze, tak? Skacze, skacze, dlatego, że, wiesz, no, my się zastanawiamy, dlaczego byk, krowa, wiesz, tak reaguje na, na kogoś, kto siedzi na nim. Co oni robią? Zawiązują, kowoje zawiązują dwie liny, Sznurki liny na byku. Jedna z przodu, po to, żeby się ktoś, kto siedzi na tym, mógł trzymać, a druga z tyłu. Lina, która leci przez jego tłów z tyłu, jest podwiązana pod jego a, tylnymi nogami i podwiązana pod jego jajka, co byka boli. Dlaczego? Dlatego byk właśnie wyskakuje i skacze, rzuca nogami. I zrzuca kogokolwiek, kto ma, wiesz, kto siedzi tam. A, ja nie wiem, czy to ma jakiś sens chwili, co my rozmawiamy, ale... No, ja nie wiem, czy to możemy w użyć. No, to, to, to, to nie, ale wiesz, to są, to wiesz, to są ciekawe, które, wiesz, na przykład my o tym nie wiemy. Znaczy, wiesz, nie, ale... z, widząc Rodia, prawda, w telewizji czy gdziekolwiek, myślisz, że o, jakiś dziki byk czy coś takiego. Nie, oni robią go dzikiego, oni go... Jak on jest, jest zamknięty, oni go kują raz, a poza tym biorą, bio, wiążą sznurek, który zawiązują na jego, przepraszam, że powiem, jajka. Jego worek. Zawiązują i przywiązują. Jego to boli. Więc w tym momencie on skacze. On będzie rzucał nogami, zrzucał cokolwiek jest na nim. Ale wiesz, ja robiłem te zdjęcia, no i wiesz, i ten, e, ktokolwiek był, spadł, tak dalej, po jakimś czasie, dobrze. No i dalej robię zdjęcia i po jakimś czasie podchodzi do mnie taki gówniarz, gówniarz dosłownie, no gówniarz, no dziecko podchodzi. I mówię, o czy ja mogę zobaczyć to zdjęcie, które masz na, na aparacie? No więc ja mówię, oczywiście, I zacząłem pokazywać. mówi o jakie fajne, o dobrze, fajne zdjęcia, to, tamto. I, i mówi, czy ty. Mógłby, czy ja mogę dostać? Czy mógłbyś mi przesłać te zdjęcia? Czy masz jakiś e-mail, czy masz jakieś e, stronę? Ja mówię, nie, no, zrobiłem zdjęcia. Mówię, bo wiesz, to, to ja jestem. Ja się spojrzałem na niego. No faktycznie patrz wiesz, on trzyma rękę, ręka jest a gówniarz miał mniej więcej jak 15-16 lat. To, I to są ich zawody. On po prostu wiesz, zarabia pieniądze w ten sposób. To jest gówniarz, który idzie. Uh, on jeździ na koniu od wieku 3-4 lat. Oni, wiesz, jeżdżą na koniu szybciej, niż oni chodzą. Potem była, uh, były zawody na koniu na, na wyścigi. To znaczy, koń musiał objechać, oblecie, oblecieć jakby uh, cztery takie uh, beczki. Uh, wylatywał, leciał do jednej beczki Zakręt leciał do drugiej i potem musiał jeszcze lecieć do trzeciej i wracał z powrotem. Osoby, które brały udział w tym, to były dzieci w wieku mojej córki. Dziecko, dosłownie w wieku mojej córki, z kapeluszem, z, z biczem na konia, leciało ten koń galopem, oblatywał jedną beczkę, drugą beczkę i trzecią beczkę z tą dziewczynką, która... Dosłownie miała 7-8 lat, w wieku mojej córki. To było, to było, również, to było dziecko, które go jeszcze biła biczem, żeby on leciał szybciej. Dziecko, które, które tak jak myślę, że na pewno zanim jeszcze chodziło, już jeździło na koniu. To jest w ogóle in, zupełnie inny, wiesz, inna kultura, inny zupełnie jakieś. Ty się nauczysz jeździć na rowerze. Ci ludzie tam, wiesz, nie chodzi jeszcze, ale się nauczy jeździć na, na, na koniu. One mają konia zanim jeszcze chodzą. Jeszcze są w pieluszce już jeżdżą na koniu. To jest zupełnie mentalność już jest zupełnie na Koń to jest coś, coś podstawowego. To jest, to wiesz, to jest w Nowym Jorku tak jak samochód. Wiesz co? Tak, ja ci powiem jedną rzecz. Teksas, definitywnie to jest, to jest e, niesamowite przeżycie. Kultura, zupełnie coś innego jak reszta Stanów. To jest inny stan, to jest inne państwo. Duma ludzi, kultura. Ich mentalność to jest zupełnie coś innego, jak znajdziesz w jakimkolwiek innym stanie. Co można tam zobaczyć? Wiesz, no, no nie zobaczysz tam starych jakichś twierdz, ale zobaczysz pewną świeżą kulturę. Teksas to, jest, to nie jest Ameryka, to nie jest Ameryka, to jest naprawdę warto zobaczyć. Tam są historyczne rzeczy, jak Alamo, prawda, które ma wielką historię w Stanach Zjednoczonych, bo to jest, wiesz, moment, w momencie, w którym się Teksas oderwał od Meksyku, bo był w tym czasie, wiesz, częścią Meksyku. Tam są pewne jakieś inne historyczne miejsca, ale tak naprawdę Teksas to chodzi o dumę i mentalność tych ludzi, które, ja wiesz, kowoje znałem z filmów i tak dalej. I wiesz, to człowiek myślał, kowoje indianie i tak dalej, i tak dalej. Nie, ci ludzie dalej istnieją. Ta duma dalej istnieje. Te bary, wiesz, ci ludzie dalej istnieją. To jest dalej Teksas, to jest dalej to samo. A oni chodzą w dżinsach. W butach e, kowbojskich, w kapeluszach. I to wszystko dalej istnieje i, i to dalej ma duże, duże znaczenie. Nawet w tym świecie, który, wiesz, ten świat nowoczesny, to dalej istnieje. Oczywiście oni nie chodzą, wiesz, z pistoletami, wiesz, przy, przy sobie, ale mają pistolety, mają pistolety w samochodzie, w bagażniku, na, na tym siedzeniu. Byliśmy na tej farmie, byliśmy, pojechaliśmy na jakąś tam e, wycieczkę, żeby zobaczyć na prairie kilka e, krów, tych longhorn i tak dalej, czy koni, które latają e, sobie wolno. Pojechaliśmy na, na, na zwykłym pickup truck, który e, nasz wrangler, nasza osoba, która nas wzięła tam, usiedliśmy na, na z tyłu samochodu. Siadam z tyłu samochodu z moją córką ośmioletnią i z żoną, i jeszcze kilku innymi y, osobami, a tutaj naboje do, do, do siatgana y, po prostu latają z tyłu na pace. Nie nie puste, tylko pełne, więc ja je pozbierałem i patrzę się, pełne naboje, y, myśląc, cholera, przecież to ktoś może zapnąć, wybuchnie. Nie, oni tam to, to lata sobie. Ja dałem tej naszej osobie, która wiesz nas w anglicku yy, kobiecie, która nas akurat tam wzięła, on mówiła, nie, to zostaw tam, nie ma, nie ma problemu. E, Siadgan, który wiesz, widział sobie na, na w samochodzie. Chcesz poszelać, proszę bardzo, daj to i poszczelaj sobie gdzie chcesz. Nie ma problemu. Jedziesz ulicą tam, jedziesz jakąś wiesz, drogą, na której jest wiesz, 75. E, mil na godzinę, speed limit, wszystkie znaki mają dziury w środku. Bo tam ktoś sobie jedzie i wiesz, a dla, dla przyjemności, wiesz, pom szczeli sobie. Że lepiej, żeby szczał w znaki, niż, niż żeby strzałł w ludzi, prawda? Wiesz, idziesz do baru, a tam ktoś będzie stał w barze i będzie miał pistolet przy sobie. No, bo może mieć pistolet. Wiesz, w Nowym Jorku to jest nasza mentalność, na wiesz, to jest, to jest, coś, coś zupełnie innego, to jest takie, wiesz, Aż nieprawdopodobne. Tam no, to jest normalne. To jest ciekawe, co zauważyłem w Teksasie i w ogóle. Przyjeżdżając do Nowego Jorku, wydawało mi się, że, wiesz, no, ja rozumiem, broń i tak dalej, wiesz, naboje i tak dalej. To jest coś, co, wiesz, będziesz zamykał, będziesz, wiesz, próbował kontrolować. A tam w Teksasie jest zupełnie inaczej. Na przykład, co zauważyłem, poznałem człowieka, który tam zapoznaliśmy się i pokazywał swoje jakieś tam różne rzeczy. Broń, naboje to była rzecz taka, wiesz, zwykła. Co było ważne? Siodło na konia. Siodło na konie. Przyszedłem do niego do, do, do domu i ja mi, wiesz, tam byliśmy w jego, jakby to powiedzieć, nie piwnicy, ale e, takim a, parterowym otwartym garażu. No i on mówi, słuchaj, no ja tu mam, wiesz, siargan, tu mam, Winchester, tu mam pistolety, chcesz sobie postrzelać? Ja mów, nie, nie, nie za bardzo, ale on mówi, nie no możemy sobie chodź, pójdziemy sobie za, za dom, postrzelamy troszkę. Ja mów, wiesz co, no nie, nie, nie musimy, wiesz, no lepiej nie. On mówi, nie, nie ma problemu, wiesz, no co chcesz, użyj co chcesz, Winchester to, to, to. Ja się trochę obawiałem, ale mówię, nie, dziękuję, nie, nie będę strzelał. I w pewnym momencie on mi pokazuje, w rogu stoi taka szafa metalowa, zamknięta na dosłownie dwa albo trzy spusty jakiegoś tam zamka. Mówię, cholera, co on tam ma w środku? Mówię, ja ci zaraz coś pokażę, mówi. Ja sobie myślę, no na pewno, kurde, wiesz, no nie wiem, ma bazukę, ma, kurde, MK47, ma, kurde, nie wiem, no... Ma broń, co muszę powiedzieć, że te wszystkie broni, które mi pokazywał, to są po prostu stałe tam, przy otwartych drzwiach, bo te drzwi, które myśmy weszli do tej piwnicy, do tego garażu, były otwarte. Stały, wiesz, stał shotgun, stał Winchester, kilka pistoletów tam było i, i, i naboje, które tam leżały. Niektóre się walały po podłodze, dosłownie. Wiesz, jak tam wejdziesz, to możesz sobie wybrać, co chcesz, Wziąć sobie po prostu a, jakąś szczelbę, automatyczny pistolet i, i wziąć, pozbierać dosłownie naboje i zaczniesz strzelać. I możesz. Bo możesz, bo, bo to wiesz, pójdziesz do lasu, pójdziesz na, na drogę i zaczniesz strzelać w e, znaki drogowe, które już są, mają już dziury. A, no się z tym, ale stoi szafa, która jest zamknięta. Kłódka jest i jeszcze kilka zamków. Mówi, zaraz ci coś pokażę. Ja mówię, cholera, on tam ma... A, a nie wiem, no, ma rakietę, ma cokolwiek, ma e, no, nóg, nie wiem, no wiesz, już sobie wyobrażam, kurde, co on może mieć. On otwiera to i co tam jest? Co myślisz? Siodło, siodło na konie. Piękne, wygrawerowane e, ze skóry siodło na konie. Popatrzcie, jaka jest mentalność e, tych ludzi tam. Pistolet, strzelbę, broń, cokolwiek. Weź sobie, kurwa, to jest na, na pickup truck. Ta strzelba tam to, to wisi. To jest otwarte. To jest, zostawiają to wiesz na, na, na, na, na, na tyle samochodu. Otwarte. Możesz to wziąć. Nikt tego nie weźmie. Nikt tego nie potrzebuje, bo każdy ma. Ale siodło, prawdziwe siodło, dobre siodło, to jest coś, co oni zamknął, żeby nikt nie ukradł. I to jest właśnie ta mentalność. W Nowym Jorku myślisz, wiesz coś? broń, kurde, zobaczysz broń, weźmiesz, prawda? Siodło, co ci tam siodło? Podsumować temat. Tak, jest to stan zupełnie inny jak, jak jakikolwiek stan. Czy tam pojechać? Tak, ma historię, ma rzeczy, które można zobaczyć, geograficzne, przepiękne. Tak, ja bym pojechał. Pojechałem, żeby zobaczyć, żeby być tam, sprawdzić. Teksas to jest prawdziwy zachód, prawdziwy kowoje, którzy dalej istnieją. I warto to zobaczyć. Teksas to jest prawdziwy zachód, prawdziwy kowoje, którzy dalej istnieją. Warto to zobaczyć. Floryda, piękne plaże, Disney World, jest, tak. Kalifornia, zobaczyć Hollywood i zobaczyć kilka domów ludzi bardzo znanych. Tak, ale co to daje? Zobaczyć dom e, Toma Cruza czy, czy, czy cokolwiek i zobaczyć napis e, Hollywood. To jest Kalifornia, e, Los Angeles. Los Angeles to nie jest piękne miasto. to jest, e, To jest wieś wielka, długa wieś, w której musisz, potrzebujesz samochód, żeby cokolwiek zobaczyć. I domy za drzewami i za bramami wielkich, sławnych ludzi. Tak, jeżeli chcesz to zobaczyć, proszę bardzo, Los Angeles jest twoim miastem. Ale, żeby chcesz zobaczyć Amerykę, Teksas jest tym mie miejscem. Jest to miejsce, naprawdę coś co idzie do 100-200 lat do tyłu. Wiesz, gdzie ludzie naprawdę próbowali tutaj coś zrobić. A Ja byłem zaskoczony tym, że naprawdę ludzie tacy jak... Kowboje naprawdę dalej istnieją. No są naprawdę, wiesz, oni tak, oni, wiesz, jak nie pracują, jeżdżą, jeżdżą trokami. Ale jak pracują, to jeżdżą na konie.